Nie mów nikomu, to tajemnica. Dzień Maruty. Godzina 22:30. I... I nic mi się nie chce. I jest to dzień w stylu Mam focha na cały świat, nie podchodź bo ugryzę. Tak, jest to podcast trupiony trochę na siłę, ale nagrywa trzeba także wtedy, kiedy mamy gorsze dni. Pewnie zaraz jakiś bardzo elokwentny pan stwierdzi, że wy kobiety to macie takie dni średnio 3 czwarte razy w roku. Można tak powiedzieć 3 czwarte razy w roku. ale W każdym bądź razie dzień się wleczę. W pracy zamieszanie. Po pracy miała być 15-minitowa drzemka, skończyło się na 3-godzinnej. pije kawę i co tam? Nic. Nie będę spać najwyżej północy. Chociaż w moim przypadku to raczej stan naturalny, jako iż Mam problemy ze snem, odkąd pamiętam. Może jestem jakimś wampirem, czy coś w tym stylu, tylko o tym nie wiem. A może mm, kły mi wypadły razem z mleczakami. Tak, wiem, gadam głupoty, ale jakoś się to nie przejmuję. Taki trochę nastrój, jak po spaleniu Maryśki. A Maryśki, to przypomina mi się jak moja babcia, gdy wybieram się na studia, stwierdziła, iż mam na siebie uważać i nie wciągać trawy. Tak to jest, moi drodzy, jak telewizja trąbi o niebezpieczeństwach różnego rodzaju, a osobom starszym nie tłumaczę różnicy między wciąganiem i paleniem trawy. Czy wypada, nagrywając podcasta, pić, jeść. Nie wiem, ale mam zamiar to robić. Jeśli komuś to przeszkadza, może sobie zrobić stop, delay, cokolwiek tam chce. Jakoś dzisiaj nic mnie nie rusza. Totalna olewka. Tak właśnie. To jest też taki dzień, kiedy mimo iż nie palę i tego nie pochwalam i i, i, tp i td, to mam zawsze zabunkrowaną paczkę jakichś słabych, cienkich, tak, typowo kopiecych papierosów i pozwalam sobie zapalić jednego czy dwa, co pewnie zaraz też uczynię. Później oczywiście będę śmierdzić, będę mieć spokój. będę marudzić, bo po co, bo czemu. Tak bo dzień, rudy. Najchętniej bym wyłączyła cały świat, wyciągnęła wtyczkę z kontaktu, wcisnęła pauzę, cokolwiek. Chowała się pod kocem, zwinała w kłębek z dobrą książką albo i bez, złączyła kawę, nie myślała o niczym, o ile to jest w ogóle możliwe. Czasami człowiek po prostu ma ochotę uciec od problemów, od rzeczywistości, od wszystkiego. Albo, albo, nie wiem, przytulić się choćby do zwierzaka. Niestety zwierzaka nie posiadam, a moje rozważanie na ten temat, a propos jaki zwierzak by przeżył ze mną na dzień dzisiejszy, to wyszło, że chyba rybki, i tylko głupiki, bo są najmniej wymagające, albo glonojat, przynajmniej nie musiałbym mu ciągle akwarium sprzątać, gdyż z pieskiem nie miałby kto wychodzić i biedak by musiał siedzieć pół dnia sam w domu, Kot by zdemalował połowę mieszkania. Znając moje szczęście, bym trafiła na jakiegoś ZDHD albo jeszcze z czymś innym. Chomiki, świnki morskie śmierdzą. Żółw. Żółw to w ogóle odmienny temat. Nie wiem, jakoś te zwierzęta do mnie nie przemawiają. No, a głupiki? Jakby nie wyszło, można spuścić toalecie. Nie trzeba się męczyć z pogrzebem po dołku w ogródku, którego nie posiadam. W sensie ogródka, nie domku. Chociaż w domku też nie. Jest taka straszna moda teraz, że wszyscy się budują, tak, nowe domy, biorą kredyty, które spłacają później nawet ich wnukowie. I właściwie to po co? Dom to jest taka skarbonka bez dna. Trzeba ciągle inwestować, trzeba robić dookoła, trzeba ocieplać, wymieniać dach, naprawiać rury, samemu sobie palić i, i wiele innych rzeczy tego typu. Więc gdybym miała do wyboru mieć dom, to wolałabym mieć jakieś duże, duże mieszkanie, na przykład dwupoziomowe, jakieś takie klimatyczne, albo całe poddasze, o! Z takimi fajnymi belkami na suficie. No, ale są rzeczy realne i nierealne, te realne wyglądają tak, że tak, mam swoje mieszkanie. To powinien być plus i w tym momencie powinien poprawić mi się humor. Ale nie, nie poprawi mi się humor. Niestety. Będzie się tak ciągnąć i ciągnąć. możliwość że zahaczy jeszcze o jutro i pojutrze. Więc lepiej się nastawić na to, że może powstać kolejny podcast pod tytułem Nie podchodź, bo ugryzę. I tak sobie właśnie teraz myślę, czy ktoś w ogóle będzie tego słuchał i czy warto słuchać mojego marudzenia. Pokazuj się od jak najgorszej strony, poniekąd. Dzisiaj, dzisiaj mi to naprawdę zwisa, a jutro? Nie, nie ma sensu żałować rzeczy, które już się zrobiło. Bo to prowadzi tylko do niepotrzebnych frustracji, jeśli coś się zepsuło trzeba to naprawić. Jeśli się nie da, trzeba się z tym pogodzić. Tak przynajmniej sobie myślę. A teraz pozwolicie, że sobie pociągę kawy, a nawet jak nie pozwolicie, to i tak to zrobię. No. E, o czym to ja mówiłam? Ach tak. Więc czasami przypominam takiego kłopouchego Dosłownie i w przenośni. No może tylko nic mi nie odpada jeszcze. Ale kto wie, co będzie za parę lat. W końcu Czarnobyl każdego z nas w jakimś stopniu dotknął. Oraz modyfikowane jedzenie i inne e, ileś tam. I, I co jeszcze chciałam powiedzieć? Zapomniałam. Hm. Może później mi się przypomni? Albo i nie. W każdym razie, skoro zapomniałam, to najwyraźniej nie było to nic mądrego. Czyli myśl podobna jak wszystkie inne do tej pory w tym podcaście. Um, wracając do tematu, bywałem w jestem jak tygrysek i, i brykam, i wszędzie mnie pełno. I raczej generalnie ludzie znają raczej tą pozytywną stronę mej natury. Myślą, że jestem ekstrawertykiem i w ogóle. Ale jestem całkiem inna prywatnie a całkiem inna na zewnątrz. To tak trochę podobnie jak w relacjach z mężczyznami. Na początku jestem wredna i trzymam dystans, a, a kiedy już pozwolę komuś się do siebie zbliżyć, to się zamieniam trochę w takiego kociaka, które oczywiście czasami pogryzie, podrapie, pokaże te pazurki, ale generalnie jest taki przytulaśny. Chociaż jak się mu nadepnie na odcis, to potrafi zamiast do kuwety narobić do buta, że użyje takiej przenośni. Bywa też tak, iż jestem takim gubusiem pochatkiem. Filozofuję. No nie zawsze są to jakieś górnolotne myśli, ale jednak. Odnośnie Krzysia, który sprawia wrażenie, jakby cierpiał na rozwój niejaźni, to też miewam takie momenty, Zwłaszcza, kiedy rozmawiam sama ze sobą. No, ale w końcu trzeba pogadać kiedyś z kimś inteligentnym, prawda? Prosiaczek. Tak, bywam prosiaczkiem, każdy z nas się czasami czegoś boi i ma swoje paranoje. O swoich lękach nie będę mówić w tym podcaście, ponieważ jest to podcast o marudzeniu. Właśnie. Sowa przemądrzała. Tak zdarza mi się wymądrzać. Chyba każdemu, czy wymądrać, wymądrać chyba, nie? Ach, wyjdzie, że jestem totalnym nieukiem. No trudno. W każdym bądź razie. No. Jeśli chodzi o królika, który jest znacznie zapracowany i bardzo chroni swoją prywatność, to też miewam takie dni. Miewam tak, iż uciekam właśnie od ludzi i nie chcę ich puścić do mojego mego świata. I coraz częściej obserwuję u siebie zapędy samotnika. Czyli tak, fajnie, super, kiedy trzeba, to idę do ludzi. Ale kiedy już się przedstawienie kończy, kurtyna opada. Zbieram swoje zabawki i się zamykam w swoim małym świecie. W swoich 60 metrach. I sobie tak jestem. Taki glon, który porasta wszystkie właściwie czeglony porastają, wszystkie ściany akwarium, nie tych plankton. to plankton, co to właściwie się osadza, no w każdym bądź razie to zielone badziewie, które sprawia, że woda staje się mętna. Ta lub ciężka atmosfera się robi. No. Ale niestety w mojej pracy nie mogę sobie pozwolić na bycie samotnikiem i odludkiem, i a społecznym człowiekiem, i lubię swoją pracę. O, przestałam trochę marudzić, powiedziałam coś pozytywnego. Tak, lubię swoją pracę. Mimo iż mi czasami wkurza i bywa męcząca. I sprawia, że noszę sobie bardzo duży balast problemów innych. To lubię. Sprawia mi niejako satysfakcję, chociaż jest wiele momentów, kiedy czuję się nie tak, jakbym, nie wiem, waliła głową w mur. No niestety są takie sytuacje, kiedy nie potrafimy komuś pomóc, nie potrafimy nic zmienić i nasze wysiłki idą na marne ale to chyba w każdej pracy tak jest, tak przynajmniej mi się wydaje nie wiem, nie próbowałam robić niczego innego no ale kto to wie, jestem jeszcze na tyle młoda, iż może się okazać że za rok, za dwa będę w całkiem innym miejscu w całkiem innym punkcie swojego życia wracając do Kubusia Puchatka lubię powstała ostatnio jakaś nowa książka. Jeszcze jej nie zakupiłam. Mam tylko dwie części, które przeczytałam już kilka razy. Nie wiem dlaczego, ale po prostu lubię tak samo jak mojego księcia. Wypadałoby w końcu kupić go sobie w języku polskim, bo na razie to tylko po angielsku leży sobie na półeczce. I czasami sobie wracam do tego. Na przykład jak nie mogę zasnąć, to sobie sięgam po takiego puchatka, czy czytam sobie rozdział. I jakoś tak się lepiej robi. Teraz pozwolicie, że sobie zapalę. Tak, wiem, zaraz będą krzyki. O Boże, ona pali. Ale jak mówiłam, nie jestem nałogowym palaczem, ale czasami są takie dni w życiu żółwia, że musi dać komuś w mordę. Nie no, żartuję. Że musi zrobić coś, czego normalnie nie robi. O, zastanawiam się, jak to zrobię jedną ręką. Na to, że trzymam mikrofon. Mam zapałki, nie mam zapalniczki. Może ktoś mi kupi, zainwestuje. No dobra, to odpalamy. No. Nie, nie zaniosę się kaszlem. Jeśli chodzi o palenie papierosów, to był taki w moim życiu, kiedy faktycznie się pojawiły. Ale było to dawno, dawno temu. Na studiach, w sumie tylko wtedy, kiedy były imprezy, to się zapaliło jednego lub dwa. I tyle. Jeden, jaki ten podcast jest żałosny. Już widzę swój obraz w Waszych głowach. Ech. No ale cóż, przynajmniej będzie podcast oryginalny, prawda? Nomyślam się, że jest niewiele takich dostępnych w sieci czy gdziekolwiek. Whatever. No. I w leci sobie muzyczka, której wy nie słyszycie. Haha, może to i lepiej. Nawet nie co to leci. Nie ma to, jak być bardzo inteligentną kobietą i sobie zastopować nagrywanie. Chcę sprawdzić, jaka piosenka leci. Tak, bardzo to było mądre z mojej strony, więc podcast będzie klejony. Tak, zdecydowanie to nie jest mój najlepszy dzień. O czym to ja mówiłam? O no no właśnie o tym, że muzyka leci. Teraz leci Texas Summer Sun nie będzie podkładu z piosenką, ponieważ nigdy nic nie wiadomo i może kiedyś się X wszczepi A jakoś, jakoś nie mam ochoty na to, żeby usuwano to, co nagrałam, bo w końcu jak się już namęczyłam, prawda, to niech będzie dla potomnych. A propos nagrywania, spotkałam się z ciekawą opinią, mianowicie, że po co ja to właściwie robię? Później usłyszę siebie, jak ktoś zmontuje coś głupiego na YouTubie, albo coś w tym stylu. Albo będę mieć z tego powodu jakieś dziwne, nie wiem, nieprzyjemności czy coś. Pierwszy przecież nie nie, nie mnie, nikt z imienia, z imienia nie znać, ale z nazwiska i nie ma nikogo adresu i w ogóle, a po drugie nawet gdybym miał, to wydaje mi się, że nie mówię nic tak zdrożnego, abym. Miał to kiedyś ktoś wykorzystać przeciwko mnie. No właśnie. Yy, marudzenie mi nie przeszło. W części drugiej będzie takie samo, jak było w części pierwszej. I, I jakoś tak. W ogóle to dzisiaj jest 10 listopad, jutro wolne. Piątek też wolna, sobota wolna i niedziela wolna. Mhm. Powinnam się przyskakać radości w ogóle. Na dzień dzisiejszy nie mam jakichś większych planów. Poza tym, że mam zamiar w końcu się wyspać. Yy, może coś właśnie ponagrywam, może jakieś zdjęcia porobię. Się zobaczy. Yy, poza tym mam zamiar spotkać się z paroma osobami. A czy to wypali, to nie wiem, się właśnie okaże aby te cztery dni nie były takie jak dzisiejsze, bo, bo już sama się będę miała dosyć. No. Tak. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Kurczę. Taki, taki stan naprawdę zawieszenia. Ni to chce się człowiekowi spać. Ni to się nie chce ciężko skupić myśli taka wata cukrowa w głowie i, i, i myśli tak ciężko chodzą i się kleją i, i, i są takie puchate no właśnie mm, jak zapewne się już słuchacz, słuchaczka zdążył, zdążyła zorientować mm, mieszkam sama i wiele osób uważa, że to jest dziwne i że jak to, mieszkasz sama, co ty robisz całymi dniami w ogóle, że ci ludzi nie brakuje i, i że jak to nie masz męża itp. itd. Moje wartości nie określa posiadanie mężczyzny. Niektóre kobiety po prostu muszą kogoś mieć. I no, no i dobrze, niech tak mają. Jasne, że jak się trafi na właściwą osobę, to to jest inaczej. Ale wycisk z kimś na siłę albo dla samego bycia też nie ma sensu. Mm. Swoją drogą, znajomy z pracy ostatnio powiemy tekstem, iż jestem w swoich najlepszych latach rozpłodowych i powinnam szybko się chętnąć i sobie zrobić dzieciaka. Tak, dzięki Maciek. Naprawdę. Fenomenalny tekst. Nie mam zamiaru. Dzieci, na dzień dzisiejszy, nie bardzo. Po prostu. Nie chodzi o instynkt macierzyński czy coś, tylko to nie jest odpowiedni moment, odpowiednia chwila. Może za rok, za dwa, za trzy zmienię zdanie. A może nie zmienię. I, i czy to sprawia, że nie jestem stuprocentową kobietą, bo, bo to nie jest moim marzeniem? Jeśli tak, no to trudno. Może coś w tym jest, gdyż moja płać psychologiczna jest androgeniczna, czyli ani męska, ani żeńska w środku. Ponadnie takie osoby najlepiej się dogadują z innymi. Nie wiem. Nie mi to oceniać. No. Zastanawiam się, jak długie będzie to nagranie. Jeśli mam nagrywać często, a chciałabym, to chyba nie powinnam Was raczyć aż taką dużą porcją moich jakże elokwentnych i jakże skutliwych myśli. Może traktuję to tak trochę jak taki, nie wiem, pamiętnik, jak taki, no nazwijmy to blog audio. Bardzo możliwe. Nie wiem. Wolę tego nie rozkminiać, bo jeszcze utknę w jakimś martwym punkcie i, i nic z tego nie wyjdzie. Oświecenie samo przyjdzie. Dokładnie jeśli chodzi w ogóle o podcasty to można poznać naprawdę fajnych ludzi i, i jest to takie niszowe tak mi się przynajmniej wydaje teraz bardziej są na topie blogi lub przemyślenia, co tam nazwijmy wideo, jednak ja nie mam zamiaru pokazywać swojego pyszczka więc jakoś tak chyba mi lepiej po prostu mówić to tak trochę jakbym gadała sama ze sobą, nie? Taka... taka... autoterapia, tak to nazwijmy. Nie mam bladego pojęcia, ile osób słucha tego. I tak trochę szkoda, bo fajnie było, gdyby był jakiś taki licznik, ile osób przesłuchało danego podcasta. No. Oczywiście pewnie jest jakiś program, jakieś urządzonko, które to sprawdza i w ogóle. Ale... To nie chodzi o pobrań ze strony mojej, ile było, tylko ogólnie, bo przecież różnymi drogami to chodzi, prawda? No właśnie. Może. Może. się okaże, że słucham jedna osoba. Chociaż to i tak dobrze. Mogę słuchać sama siebie. A co? Bo tak naprawdę to, to chyba właśnie robię dla samej siebie. a no raczej nie dla kogoś. Chociaż dzięki komuś bo sama nie wpadłam na to, a nawet nie wiedziałam o tym, że istnieje coś takiego jak podcasty. Ale to pewnie jak większość z was... No... Hmm. Coś długo mi idzie to nagrywanie. Niby podcast jest... jest... w miarę... ile on już będzie miał? No, z 20 minut, 20, coś. A jest już 2330. 30 no. Tak, w międzyczasie, jak mi się przerwało nagrywanie, zdążyłam pomarudzić komuś i, i, i wpaść w panikę. Czasami mi się to zdarza. No, to może ta przerwa, właśnie. I znowu gadam od rzeczy. W ogóle ten podcast to miał być o, o relacjach damsko-męskich, o facetach i w ogóle. Ale. Byle... Nie jestem w nastroju do takich rozważań i mogłabym być bardzo, bardzo subiektywna w tym, co mówię. Chociaż właściwie wszystko, co mówię, jest subiektywne, bo... bo to są przecież moje opinie, moje myśli. Chyba, żebym przytaczała jakieś badania albo że jakąś bardzo mądrą książkę. Mądrą zależy dla kogo, prawda? No... Yy... I co jeszcze bym mogła wam powiedzieć? Tobie powiedzieć? Hmm. Chyba sobie postanowię być bardziej poukładaną i, i nie odbiegać od jednego wątku, którego się podejmę. Ale z drugiej strony ja nie wiem. Jeżeli mam ja osobiście słuchać jakiegoś podcasta i ktoś ma non-stop mówić o jakiejś jednej książce, to czytam jakimś utworze, to mnie to znudzi i nawet nie będę miała ochoty sięgnąć po to coś, bo to chodzi o to, żeby zachęcić, a nie zniechęcić. Zresztą nie wiem. Nie wiem, co wy lubicie, ty lubisz. Hmm, no właśnie. I tak gadam i gadam, kończyć nie mogę i, i jakoś nie wiem, coraz bardziej jestem taka marudna. I tak coraz niżej na tym krześle schodzę. Już prawie leżę i zaraz padnę na podłogę. I, I tak sobie będę leżeć. O! I nawet nie wstanę. O! Bo tak. I już. No. Jak się komuś to nie podoba, to jego problem. Dokładnie. Tak trochę się czuję jak takie małe, sfochowane dziecko. A też to chyba nie jest sfoch. Właściwie nie wiem, co to jest. No marudzenie, no. Tak to zwijmy. Nie bójmy się użyć tego słowa. No dobrze. Pomarudziłam wam. Tobie. Kurde. Nie wiem, czy mówić liczby pojedynczej, czy mnogiej. A może w ogóle się nie... nie... Wróć. Może w ogóle nie kierować tego do kogoś konkretnie, tylko tak sobie gadać. Ale mimo wszystko przecież nagrywam to z poczuciem, że jednak ktoś to przesłucha. Jedna osoba na pewno. Więc więc tak grzecznie chyba, nie? A może nie? He. No dobrze. To tym jakże optymistycznym akcentem zakończę to nagranie. I zobaczymy, jak to się uda zmontować. Muszę popracować nad jakością tego głosu, żeby było troszkę właśnie głośniej ale wtedy się obawiam, że będę pluć do mikrofonu. Ta moja soczysta wymowa. No i, i chyba chyba sobie pomyślę o tym, jak spędzić resztę nocy. Może tak się właśnie pomruczyć sobie, jak taki kociaczek i zwinąć się w ten kłębek jednak i włączyć sobie muzyczkę i sięgnąć po winko. Znowu. Kurczę, wyjdę, że jestem alkoholikiem. Alkoholiczką. No, ale lampka winna to chyba nie koniec świata. Bo za tym tak rzadko po nie sięgam, że... że... A zresztą czemu ja się tłumaczę? Kurde, jestem dorosłym człowiekiem, prawda? No właśnie. Mm, no dobrze. To na dzisiaj tyle. I polecam się na przyszłość. W takim razie... Do usłyszenia.